Wibracja 6. Dobrobyt to stan umysłu. Dzisiaj pomogę Ci dostrzec bogactwo Twojego życia, i nie chodzi tu o materialne przedmioty. Wszyscy mierzymy nasze bogactwo ilością posiadanych rzeczy i dyplomów na ścianie. W ten sposób określamy naszą wartość, a jednocześnie stwarzamy zagrożenie ciągłego poczucia niespełnienia. Wszej świat nas nie ocenia. Według niego wszyscy jesteśmy idealni, ponieważ w naszym wnętrzu jarzy się idealna iskra splendoru, część boskiej miłości. Być może nie czujesz się ideałem ani bogaczem. W rzeczywistości jesteś bogatszy, niż myślisz. Jakie posiadasz błogosławieństwa? Jakie są twoje talenty? Wszystko, co masz na ziemi, jest tylko zewnętrzną reprezentacją twojego wewnętrznego bogactwa. Nigdy nie będziesz bogaty, jeżeli czujesz się biedny, zatem czas poczuć się zamożnym na nowo. Dobrobyt jest stanem umysłu. Dzisiaj podziękuj za ludzi, miejsca, błogosławieństwa i dary obecne w Twoim życiu i pozwól swojej duszy poczuć się bogatą. Wibracja na dziś Zastanów się chwilę nad aspektami swojego życia, za które jesteś wdzięczny, i wypowiedz następującą intencję. Jestem wdzięczny za moją obecność oraz za to, że jestem iskrą splendoru na tym świecie. Dzisiaj uznam, że moje życie jest pełne dobrobytu i spełnienia. Jestem bogaty, gdyż moja dusza jest wypełniona boskim światłem. Pozwalam światłu świecić przez cały dzień i przez całe moje życie. Wspaniale jest być tak błogosławionym. Podziel się wibracją mój świat jest odzwierciedleniem mojego wewnętrznego bogactwa i jest pełen dobrobytu.